MOLIUM Wyznania Mola Książkowego Rozdział siódmy Z tej strony TJ, witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie Was w kolejnym epizodzie audycji MOLIUM audycji, która dedykowana jest wielbicielom dobrej lektury wszelkim molom książkowym, osobom, które po prostu uwielbiają czytać To już siódmy odcinek Miło mi w związku z tym. I dziś zgodnie z zasadą, którą stosuję do tej pory we wszystkich epizodach molin, we wszystkich rozdziałach mam przygotowane dla Ciebie dla Was takie dwa bloki tematyczne, jak gdyby w pierwszym bloku opowiem o moim, mm, moim pierwszym a zarazem nie pierwszym zetknięciu z autorem czy z twórczością tegoż o imieniu, nazwisku Isaac Asimov. Hmm. Znany tobie lub nie, dziś dowiesz się więcej na ten temat. Natomiast w drugim bloku tematycznym opowiem o Jednym z bardziej fascynujących zjawisk, na jakie się w literaturze, w którymś tam momencie w życiu natknąłem, jest to zjawisko dosyć mi bliskie, no ale w swoim czasie, w swoim czasie. Zacznijmy od Izaka Simona. Hmm z takim Asimowem wiąże się taka zabawna historyjka. Otóż kiedyś, kiedyś, kiedyś, dawno temu um, odnalazłem książki tego pana w bibliotece miejskiej. To były trzy książeczki, jakaś trylogia konkretnie. Teraz już nawet nie mam pewności, która to była trylogia, ale wówczas, w tamtym czasie, jakoś tak założyłem sobie z automatu, że to jest wszystko, że po prostu ten człowiek napisał taką trylogię i ja miałem szczęście na nią trafić. No ale to jest wszystko. Do głowy mi w ogóle nie przyszło, że mógł napisać coś więcej. Jakoś tak, jak wspomniałem, irracjonalnie. A dlaczego podchodziłem do tego na zasadzie, że miałem szczęście natrafić na trylogię? Otóż dlatego, iż zasoby tamtej biblioteki nie były duże. To była mała taka, mało miasteczkowa biblioteka, w której potrafiły być dziury w księgzbiorze. Czegoś tam potrafiło brakować, co hmm, mogłoby być potencjalnie zniechęcające, jeżeli miało się na przykład intencję zapoznania z jakimś cyklem składającym się z kilku, może nawet z kilkunastu tomów, a tu nagle okazuje się, że w ogóle w zbiorze nie ma jednego czy dwóch no to rodzi pewien istotny dyskomfort. Więc kiedy natrafiłem na kompletną trilogię pana Izaka Asimowa, no to się ucieszyłem, że jest kompletna. Ucieszyłem się, że jest to gatunek science fiction. Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych w owym czasie. Tak dla ciekawości to Innym moim ulubionym gatunkiem w tamtych czasach był horror. Stephen King, Graham Masterton. To <śmiech> mnie teraz bawi, dlatego że akurat ta kwestia uległa u mnie diametralnej zmianie. I od dłuższego, dłuższego czasu w ogóle, w ogóle nie sięgam po horrory. To mnie już nie kręci. Nie kręci mnie w filmach, nie kręci mnie w książkach. Ale kiedyś było inaczej. Chociaż, chociaż, chociaż mogę tak dla ciekawości powiedzieć dygresyjnie, jako że molium, chciałem, żeby było audycją dygresji również. Mogę powiedzieć dygresyjnie, iż jest pewien wyjątek od reguły, jeżeli chodzi o te horrory, czy takie jakby powieści z dreszczykiem, czy opowiadanie, czy jakkolwiek. A tym wyjątkiem jest tytuł Langoliery Stephena Kinga. To nawet nie jest stacjonarna książka z tego, co mi wiadomo, lecz część takiego zbiorku, w którym znajdują się też inne nie jestem pewien, czy dobrze, czy nie, nazywając je opowiadaniami. W każdym bądź razie z tego właśnie zbiorku pochodzą langwiery i te langwiery stanowiły wyjątek, dlatego że na ile ja je pamiętałem, to hmm, były dla mnie. Akceptowalne, żeby sięgnąć po nie stosunkowo niedawno. Akceptowalne w kontekście tego, że od dłuższego czasu nie gustuję już w horrorach i tego rodzaju twórczości. Niemniej jednak, Langoliery wydały mi się pod tym kątem wyjątkiem. Wyjątkiem, który można zaakceptować. Prawdopodobnie ze względu na swoją specyfikę. Hmm. Dosyć ciekawa historia. Przyjemnie się złożyło, iż natrafiłem na audiobooka Langolierów w oryginale, czytanego w taki nieco aktorski sposób. Lektor, <dusyć>, dosyć, dosyć. Fajnie, dosyć udanie i sympatycznie, jak gdyby instenizował głosy czy charaktery poszczególnych postaci. Czasem wychodziło to wręcz komicznie, ale w takim jak najbardziej pozytywnym znaczeniu dodawało to kolorytu lekturze. I to była jednocześnie moja w ogóle pierwsza lektura Langolierów. Ja do tej pory chyba ich nie czytałem. Znałem ten tytuł z ekranizacji filmowej. Dlatego, że jeżeli chodzi o powieści Stevena Kinga, to sporo z nich zostało zekranizowanych. Tak przypuszczam bynajmniej. Kojarzę jeszcze inne tytuły. Chyba kilka, co najmniej powinno być. W każdym razie langoliery postanowiłem sobie przeczytać w formie słuchanej, czy jak wolisz odsłuchać i to było dla mnie w gruncie rzeczy faktycznie dobre doświadczenie. To się faktycznie okazało akceptowalnym wyjątkiem od reguły. Hmm. Więc tyle jeżeli chodzi o dygresję dotyczącą horroru w tamtych czasach. Stephen King i Graham Masterton. Oj, fazę miałem mocną i intensywną na to. Na tych pisarzy wtedy. Ale i właśnie science fiction. Science fiction było kolejnym z moich ulubionych gatunków w literaturze i filmie. I akurat jeżeli chodzi o science fiction, to science fiction jak najbardziej takim pozostało. Więc kiedy odnalazłem, czy natrafiłem w bibliotece na twórczość Izaka Arsimowa, to ucieszyłem się bardzo z trylogii, chociaż to chyba nie były grube książeczki, ale trylogia to trylogia, zawsze lubiłem to słowo, <grych> więc ucieszyłem się. Niemniej jednak po zakończeniu jej lektury um, przeszłem do jakichś tam zupełnie innych książek, minęło trochę czasu, lata, lata i gdzieś tam ten temat zniknął. Przy czym ja cały czas miałem w myślach zapisany taki irracjonalny zupełnie wniosek, że Isaac Asimov napisał tylko te trzy książeczki. Jakież było moje zdziwienie, kiedy długi czas później odkryłem, że rzecz ma się zgoła inaczej i że twórczość tego Pana jest znacznie, znacznie, znacznie bogatsza. Że to nie jest tylko jedna trylogia, lecz o wiele, o wiele więcej. Zacząłem zgłębiać ten temat zaintrygowany i dotarłem do informacji, iż można w twórczości tego autora wyodrębnić, jak gdyby takie hmm, trzy cykle, czy tak jakby trzy rodziny, a, trzy zbiory a, powieści i opowiadań. Cykl roboty, czyli taki cykl o robotach, cykl o tak zwanej fundacji oraz cykl tak zwanego Imperium Galaktycznego. Każdy z tych cykli ma wewnątrz siebie pewną strukturę, pewną ilość pozycji. I pierwsze, co naturalnie mnie zainteresowało, to w jakiej kolejności powinno się czytać te książki. I tutaj natrafiłem na dosyć poważny problem, gdyż um, o ile w, w przypadku innych książek było znacznie łatwiej określić taką kolejność. Po prostu wystarczyło spojrzeć powiedzmy, na daty publikacji i użyć tego zwykle można było jako punktu referencyjnego. O tyle w przypadku twórczości Isaka Simowa to już nie za bardzo przechodzi, dlatego że on tam pisząc, tworząc te cykle nie tworzył ich chronologicznie. Tworzył je bardziej w taki spontaniczny sposób, nie chcę rzec chaotyczny, ale spontaniczny, mieszając jakby prace nad jednym cyklem z pracami nad pozostałymi. W efekcie no dosyć się to wydaje poplątane. Jeżeli na przykład chciałoby się na podstawie dat, samych dat wydania tych książek, ustalić jakąś kolejność, to okazałoby się to dosyć, dosyć trudnym, dosyć wyzwaniem Poza tym intrygującą kwestią okazały się zależności pomiędzy tymi cyklami. Pewien dialog mniej lub bardziej swobodny. Ale te kwestie pozostawiam już do zgłębienia, jeżeli będziesz zainteresowany, czy zainteresowana twórczością tego autora. Natomiast jeżeli chodzi o kolejność, gdyż to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Dla mnie była bardzo istotna, dlatego, że ja już byłem bardzo, bardzo blisko decyzji, żeby potwórczość tego człowieka i po prostu ją zgłębić, ale tak już na sensowną skalę. Kiedy bowiem już się dowiedziałem, że on napisał znacznie więcej niż te trzy książeczki, z którymi dotknąłem się wcześniej w życiu, to odczułem taki pociąg do tego, żeby przeczytać wszystko, odświeżyć sobie te tamte pozycje, których i tak zresztą już nie pamiętam, o czym były. Ale przede wszystkim wniknąć w cały wszechświat Izaka, Zimowa, zgłębić go. Tym samym jakby obcując znowu z pewnym sensownym, sensownie mam na myśli rozbudowanym uniwersum. Czyli coś, co bardzo, bardzo lubię w literaturze. Istnienie jakiegoś świata, który jest przedstawiony w kilku kilkunastu tomach, jest dosyć mocno rozbudowany, detalicznie opisany. Taka złożona, przemyślana, wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa struktura. Coś takiego jak mamy na przykład we Wszechświecie Diuny, o którym opowiadałem w którymś w rozdziale volume. Uwielbiam takie rzeczy i kiedy tylko zdałem sobie sprawę, że Isaac Asimov może mi dostarczyć czegoś takiego również, to naturalnie postanowiłem po to zdecydowanie sięgnąć, gdyż uwielbiam tego typu skalę, taką obfitą skalę Całe uniwersum, cały świat stworzony, przedstawiony. Hmm. No ale potrzebowałem tej kolejności, gdyż nie chciałem czytać e, tych książek jak leci. Jakoś tak bezmyślnie chciałem nadać temu jakiś logiczny porządek. Mimo wszystko, mimo to, że trudno było to samodzielnie odnaleźć ten porządek na Wikipedii, czy gdziekolwiek. Różni ludzie na internecie różnie się wypowiadają w tych tematach. I w którymś momencie natrafiłem na taki artykuł anglojęzyczny napisany przez osobę, która wydawała się dosyć, dosyć Oczytana i obeznana z twórczością Izaka, na tyle posiadająca wgląd w tą twórczość głęboki, iż potrafiła zaprezentować czy zaproponować pewną kolejność lektury, a nawet nie jedną kolejność, tylko wręcz trzy, trzy różne ujęcia tej kolejności w zależności od tego, jak do tematu podejść. Ja tam link do tego artykułu w notatkach, czy gdzieś tam obok tej audycji, a może wręcz sam jakby przetłumaczę tego się razu ten artykuł na polski? Hmm, kto wie? W każdym razie to mnie bardzo miło zaskoczyło, gdyż w tym artykule nie znajdują się tylko poukładane w rządkach tytuły tak na sucho, ale i znajduje się uzasadnienie. Dlaczego tak? Dlaczego Ułożenie jest właśnie takie, co przyświecało autorowi tego artykułu, żeby stworzyć akurat taką kolejność i komu przede wszystkim dedykuję poszczególne jakby taktyki czytania Izaka Asimowa. W tym momencie ja się poczułem praktycznie oświecony Poczułem, że no, w tym momencie to jestem już w domu. Wszystko już wiem. Dostałem kolejność, która mi osobiście odpowiada, jak najbardziej, gdyż pośród tych trzech odnalazłem taką, która całkowicie do mnie przemówiła i postanowiłem nią właśnie kierować się przy doborze, przy kolejności doboru poszczególnych pozycji tytułów Izaka. To też zacząłem poniesieniać i dziś, w dzisiejszym molium tak trochę retrospekcyjnie, wspominkowo, chciałbym kilka słów przysłowiowych opowiedzieć o pierwszym moim zetknięciu. Pierwszym i nie pierwszym. Właściwie w związku z tym, że kiedyś tam już czytałem Izaka, jak wspominałem, ale z drugiej strony nic z tego prawie nie pamiętam. Więc tak w praktyce to właściwie mógłbym powiedzieć, że jest to jednak pierwsze moje zetknięcie z jego twórczością. I jeżeli chodzi o to, która pozycja znalazła się na pierwszym miejscu na mojej liście, Nawiązując um, do tamtego artykułu to była to pozycja świat robotów. Taki tytuł. I tutaj taka ciekawostka, iż na tej liście na numer na numerze 1, na pierwszej pozycji znajduje się Inny tytuł, tytuł Ja Robot, ale tutaj sprawa się nieco skomplikowała, gdyż generalnie Ja Robot jest tak naprawdę zbiorkiem opowiadań. Natomiast Świat Robotów to również jest tak naprawdę zbiorek opowiadań. Tyle, że ten Świat Robotów zawiera w sobie wszystkie opowiadania, tak myślę, z tego zbiorku Ja Robot. Plus pewien bonus Stanowiący taki gest w stronę fanów twórczości tego autora. Mianowicie w tym zbiorku pod tytułem Świat Robotów znajdują się również opowiadania, które nie były publikowane wcześniej nigdzie indziej. Więc w związku z tym, że. Właściwie ten świat robotów to jest w sporej mierze tak naprawdę taka kopia tej pozycji pod tytułem Ja, robot. Kopia z bonusem. To postanowiłem nie sięgać po ten tytuł Ja, robot, lecz od razu zacząć od światu robotów. Gdyż to wydawało się bardziej praktyczne i jednocześnie wygodniejsze. Nie trzeba było na przykład gdzieś tam później przydzierać się przez książeczkę i odsiewać opowiadania, które już się wcześniej czytało, żeby wyciągnąć tylko te bonusowe. Tylko od razu mogłem zapoznać się z całym tym kolekcjonerskim, panowskim, ekskluzywnym zbiorkiem. Co ciekawe, co czyni go jeszcze ekskluzywnym, to fakt, iż zawierałem w sobie komentarze autora. To mnie dosyć zaskoczyło. Dlatego, że o ile przywykłem do napotykania w różnych książkach na jakieś tam wstępy, prologi, czy ewentualnie posłowia od autora, o tyle chyba się nie spotkałem do tej pory z taką formą, w której treść cała książki byłaby od czasu do czasu przeplatana takimi autorskimi komentarzami, takimi backstage'owymi, czyli takimi za scen, za kurtyny, gdzie autor tak naprawdę swoje kilka słów nam przedstawia na temat własnych opowiadań. Um, dzięki czemu to nabiera takiego smaczku niejako. Ja osobiście nie przepadam za opowiadaniami, czy zbiorkami opowiadań. Dlatego, iż uwielbiam się wgryźć w fabułę. A żeby się sensownie wgryźć w fabułę, to Potrzebuje, żeby była ona w sensownej skali. Żeby była wystarczająco obszerna. A forma opowiadania siłą rzeczy taką zwykle nie jest. Nie jest wystarczająco obszerna. A za takimi krótkimi formami, gdzie co chwilę w cudzysłowie przełączasz się z jednej historii na zupełnie inną, to nie gustowałem nigdy w tym. Chociaż od czasu do czasu miałem styczność, ale nie gustowałem. Niemniej jednak w przypadku pana Izaka postanowiłem uczynić wyjątek właśnie dlatego, iż postanowiłem, jako że to jest gatunek science fiction i że chciałem zgłębić to jego uniwersum, wszechświat Izaka, Simowa. Postanowiłem nie opuszczać żadnego elementu i stworzyć sobie taki kompletny obraz. Stąd też, pomimo iż świat robotów był tak naprawdę zbiorem opowiadań, to jednak postanowiłem się z nim zapoznać. I po zakończonej lekturze mogę z całą stanowczością stwierdzić, że nie żałuję. Nie było to dla mnie dyskomfortowe w związku z tym przełączaniem, No a jakoś tak przez to przeszłem, żeby nie powiedzieć przebrnąłem, to by była przesada, żebym tak powiedział. To było ciekawe urozmaicenie od takiej standardowej formy, z którą zwykle obcuję na co dzień, czyli formy powieści czy jakiejś takiej powiedzmy biografii, jedna wielka biografia czy coś, bo w aktualnym czasie nierzadko sięgam po biografie. Kto wie, może osobne molium o tym nagram. <śmiech> o biografiach, czy autobiografiach nawet. Natomiast jeżeli chodzi o opowiadania pana Iza Kasimowa zawarte w świecie robotów, to jeszcze zanim zacząłem je czytać, czy słuchać, bo obcowałem z nimi w formie audiobooka, to intrygowało mnie, intrygowało mnie, czy odnajdę w tych konkretnych opowiadaniach jakiś ślad na przykład w filmu filmu Ja, Robot. Dokładnie filmu o tym tytule. To mi się tak skojarzyło z tamtym poprzednim zbiorkiem opowiadania, o którym wspominałem. Istnieje taki film Ja, Robot. Gdzieś też zastanawiałem się, czy aby film AI, sztuczna inteligencja Spielberga nie czerpał jakiegoś też opowiadania czy powieści Izaka. I tak się zastanawiałem, czy odnajdę coś z tamtych filmów w tym zbiorku. Czy zdradzić, czy nie zdradzić? <śmiech> czy odnalazłem? Myślę, że um, nie zdradzę. Pozostawię to pewną zagadką. nie będę odkrywał wszystkich kart. O, tak ujmę. Niemniej jednak opowiem o kilku rzeczach. Powspominam trochę, gdyż jest z czego czerpać, jeżeli chodzi o ten zbiorek Świat Robotów. Tutaj na marginesie taka ciekawostka, że w Polsce ów Świat robotów został wydany w formie dwóch części. Tak naprawdę. Hmm. Pierwsze zaskoczenie. Jedno z tych takich największych. A może i nie. Tak czy owak zdecydowanie interesująca rzecz to to, iż roboty i zakaz i mowa są dosyć zróżnicowane. Są właściwie ogromnie zróżnicowane i nie spodziewałbym się raczej takiego obrotu sprawy. Hmm. Też moje takie pierwsze naturalne skojarzenie z ideą robotów w science fiction, no to no robot to robot, można sobie wyobrazić takiego powiedzmy humanoidalnego robota z Gwiezdnych Wojen na przykład, czy, czy jakieś tam terminatoro podobne, czy jeszcze nie wiadomo, co no robot to robot generalnie. Wydawałoby się, że zjemy od razu, mamy jakiś taki dosyć, dosyć ułożony już w głowie obraz robota, więc wydawałoby się, że nie ma tutaj wiele miejsca na zaskoczenia czy na coś nowego. Otóż nic bardziej mylnego, jeżeli chodzi o koncepcję Izaka Simowa, zupełnie, zupełnie, zupełnie żartobliwie mógłbym rzec, że, że zupełnie zbiłam z tropu, gdyż um, w jego świecie robotów odnajdujemy roboty w bardzo różnych formach. Odnajdujemy tą sztuczną inteligencję. W bardzo różny sposób przedstawioną. I tutaj kłania się taka przyjemna niespodzianka, iż generalnie te roboty Izaka są hmm. pozytywne. Nie są. przedstawione w negatywnym świetle. To jest ciekawe, gdyż sam autor zwraca na to uwagę, iż, iż e, wydaje się istnieć taka tendencja przedstawiania robotów jako czegoś negatywnego. Natomiast Izak postanowił Zabrać się do tego tematu zgoła inaczej. I faktycznie odnajdujemy taki hmm, bardziej egzotyczny sposób na przedstawienie robotów w twórczości i, zakaz, i mowa. Bardziej egzotyczny. Mam przez to na myśli, że te roboty faktycznie nie są negatywne generalnie. Tam tylko czasem gdzieś ociera się to o, o jakiś dreszczyk, o coś, ale tak generalnie to mamy do czynienia bardziej z czymś neutralnym, czasem zabawnym, czasem pociesznym, a czasem nawet ludzkim, o ile nie bardziej ludzkim niż sami ludzie. Zaskakujące. Hmm. Czasem też można odnieść takie wrażenie, iż tak naprawdę idzie w tym wszystkim bardziej o samą inteligencję sztuczną. O koncept tej inteligencji sztucznej Izaaka Simowa, niż o samą formę jej ekspresji fizycznej, czyli taką formę robota, czy to będzie robot właśnie z nogami i rękami, czy to będzie jakiś toster się mówiąc. Chociaż ten żart wcale nie jest przesadzony, jeżeli chodzi o twórczość Izaaka, naprawdę. sztuczna inteligencja. Miałem i mam czasem takie przemyślenie, że może właśnie bardziej chodzi tutaj o wizję, o esencję, o koncept, który izak nazywa pozytronowym mózgiem. W ogóle cała technologia pozytronowa to jest to, co odpowiada za tą sztuczną inteligencję w praktyce, w jego twórczości. Pozytrony, pozytronowe muzyki. I to, w jaki sposób są konstruowane, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja jest konstruowana, a jest to dosyć specyficzny sposób, gdyż to nie jest po prostu sztuczna inteligencja, taką jaką odnajdujemy na przykład w Terminatorze, czy um, może w Matrixie, czy, czy nawet we wszechświecie DUNY gdzieś tam ona się pojawia. To jest sztuczna inteligencja, która została przezornie um, umieszczona w obrębie tak zwanych trzech praw, trzech praw robotyki, które to prawa można by określić takimi jakby żelaznymi prawami. Prawami, w których nie dało się obejść przez tą sztuczną inteligencję, a jednocześnie, które miały zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo. Od samego początku bezpieczeństwo względem relacji człowiek-robot. Czyli jeżeli wspomnieć wszystkie te demoniczne historie z różnych stron, o sztucznej inteligencji, która gdzieś tam się wyłoniła, prędzej czy później w historii ludzkości i źle i, i, się stało efekt, że się wyłoniła, bo zaczęła tam bardziej wchodzić w konflikt z człowiekiem, stwierdzając, dochodząc w którymś momencie do wniosku, że Człowiek jest zbędny i należy się go pozbyć. O tyle w tym koncepcie i zakazimowa dostajemy od samego początku sztuczną inteligencję, która jest od samego początku nie wiem, czy powiedzieć uwięziona, ale jakby osadzona w formie całkowicie bezpiecznej, wydawałoby się, dla człowieka w formie, która absolutnie nie pozwala jej na, na wyrządzenie człowiekowi jakiejkolwiek krzywdy. Jest to technicznie wręcz niemożliwe, jeżeli chodzi o program tej sztucznej inteligencji, żeby tak w uproszczeniu, rzecz. To jest dosyć interesująca koncepcja, która od samego początku właśnie tak jakby ustala zasady, że mamy sztuczną inteligencję, ale ona już od samego początku jest jakby w formie oswojonego zwierzaka. Jest w formie, a nawet Czegoś więcej niż odwrócona odwrócona. W formie jeszcze bezpieczniejszej. I co Izak robi w tym zbiorku opowiadań, to analizuje, czy Odkrywa przy nami przeróżne aspekty tejże sztucznej inteligencji. W jaki sposób próbowano ją adoptować do codziennego użycia w świecie ludzi. Co ciekawe, choć z jednej strony... Te opowiadania wydają się takie, że tak powiem, punktowe, dotyczące bardzo różnych kwestii, z bardzo różnych stron pokazują te roboty, tą sztuczną inteligencję tronową. Z jednej strony wydaje się to takie chaotyczne, z drugiej strony ma pewien porządek, w którymś momencie można już zyskać pewien większy obraz, większy taki pogląd z perspektywy jakby na to wszystko i zobaczyć, że tak z góry jakby spojrzeć na linię czasu, to można zobaczyć całą tą historię, jak jak ta cała technologia inteligentnych robotów um, była wdrażana wśród ludzi i jak to się dalej toczyło, bo co ciekawe, pomimo tego, że ta sztuczna inteligencja była, tak jak już powiedziałem od początku, tworzona w takich ramach niemożności, absolutnej niemożności wyrządzenia istocie ludzkiej jakiejkolwiek krzywdy, to jednak notorycznie potrafił się wśród ludzi przewijać jednak ten element uprzedzenia do robotów. Mimo wszystko, mimo tego, że wiedzieli, Wszyscy dobrze o tych tak zwanych prawach robotyki, trzech prawach, które, które były wręcz gwarancją bezpieczeństwa dla relacji człowiek-robot. To jednak pomimo tego ludzie generalnie żywili pewne uprzedzenia do robotów, jedni się ich bali, inni nimi pogardzali, czy uważali je za istoty niższe, czy traktowali przedmiotowo, narzędziowo, instrumentalnie. Hmm. Co jeszcze było dosyć Dosyć, można by uznać to za dosyć przewidywalne w kontekście robotów, które bardziej przypominały takie maszyny jednofunkcyjne y, służące do jednego celu. O tyle jednak w przypadku bardziej złożonych robotów, które potrafiły znacznie więcej y, już tam jakby się bardziej ta sztuczna inteligencja manifestowała o tyle w przypadku tych właśnie robotów no to już nie wyglądało zbyt sympatycznie. Jednak to wszystko razem składa się na taki interesujący socjologicznie obraz tej relacji człowiek robot w świecie Izaka Simowa. Obraz, z którego można wyciągnąć można by pokusić się o wyciągnięcie takiego wniosku, iż Izak przedstawia tak naprawdę pod pretekstem tego pomysłu science fiction, człowiek-robot. Przedstawia coś głębszego obecnego w psychice człowieka, co można by na przykład nazwać uprzedzeniem do nieznanego czy strachem przed nieznanym, może też pewną wąskotorowością myślenia. Ale słowo klucz to chyba będzie to uprzedzenie i studium tego uprzedzenia mamy w niejednym opowiadaniu, zawartym w tym tomiku Świat Robotów. To jest ciekawe, jak tak na to spojrzeć, tym bardziej, że w którymś momencie zamiast po prostu opowiadań o robotach, dostajemy już dosyć skondensowany ten socjologiczny temat, że już stykający się z filozofią, z zagadnieniami takimi, czym jest tak naprawdę człowiek, czym jest człowieczeństwo, czy jak to się wszystko ma do, do świadomości, czy, czym to wszystko jest, jak to definiować, jak odróżnić jedno od drugiego, co jest tą esencją istoty ludzkiej, istoty żyjącej, świadomej, inteligentnej. Hmm. Gdzieś tam, w którymś momencie, Izak porusza. Porusza nawet te zagadnienia. Mi się to niezmiennie kojarzy z tym filmem anime Ghost in the Show. Hmm. Praktycznie hmm. to zagadnienie Człowieczeństwo faktycznie. W Dniu mamy właściwie na swój sposób to samo, o czym pewnie opowiem w którymś z przyszłych rozdziałów Morium, gdzie jest tam tak pokrótce mówiąc koncept mózgu człowieka, pozbawionego ciała. Mózgu, który jest powiedzmy podłączony do cybernetycznej formy robota, czyli mamy tak naprawdę robota, które hmm, Czy to nie będzie dokładnie to samo, co stary, stary, stary robokop? Czy to nie było w ten sam sposób zrobione? Że mamy tak naprawdę ciało robota, a mózg biologiczny. Hmm, I to wszystko skłania do namysłu w kwestii esencji człowieczeństwa. Hmm. Bardzo ciekawie Izak używa tego wątku robotów jako tegoż protektu i jednocześnie dosyć realistycznie, gdyż hmm, można by nawet uwierzyć, że coś takiego, co on opisuje w swoich opowiadaniach mogło mieć, czy mo może, może mogłoby mieć miejsce w gruncie rzeczy, mogłoby tak być. Hmm. W istocie mogłoby tak być. Nie są to jakoś tak bardzo jakieś odjechane, kosmiczne, abstrakcyjne pomysły. Są to na swój sposób dosyć realistyczne koncepcje w moim odczuciu. Co dla mnie czyniło te opowiadania jeszcze bardziej interesującymi. Takie wyobrażenie sobie na poważnie co by było, jakby faktycznie wyłoniła się nam sztuczna inteligencja? Co by było? Jak ona by się zachowywała? I to jest bardzo poważna kwestia. Gdyż na swój sposób ta kwestia sztucznej inteligencji łączy się ze świadomością. Z samą świadomością. A a to już bardzo niebezpiecznie dotyka człowieczeństwa i tego, do którego momentu jeszcze możemy, możemy tak naprawdę postrzegać coś jako przedmiot martwy, jako maszynę nieożywioną, a od którego momentu już nie jest to etycznie poprawne. Hmm. Można by rozmyślać sobie nad tym, ale jeżeli chodzi o zróżnicowanie, chciałbym o tym trochę powiedzieć, o tym zróżnicowaniu, które największe wrażenie na mnie zrobiło, jeżeli chodzi o świat robotów. To zróżnicowanie jest niesamowite, gdyż owszem, mamy tam roboty humanoidalne, które wyglądem przypominają w mniejszym lub większym stopniu człowieka. Ale mamy też roboty <śmiech> zupełnie inne. Największe wrażenie i największy taki efekt wow zrobiło na mnie opowiadanie, w którym w którym robotami były samochody. Ale to nie było coś na zasadzie Transformers czy czegoś w tym rodzaju, tylko to były po prostu normalne samochody. Z tą różnicą, że z silnikiem Pozytronowym, czyli z silnikiem wyposażonym w pozytronową technologię, przez co można by w uproszczeniu że ten silnik był samoświadomy. Czyli że ten silnik był jakby taką, takim mózgiem tego samochodu, dosłownie jego osobowością. A ten samochód, który wcześniej był tylko pustą skorupą, to w takiej sytuacji stawał się ciałem tej samoświadomej istoty już wówczas wtedy. Dosyć, dosyć ciekawy koncept. To w ogóle najbardziej, absolutnie najbardziej mnie zaskoczyło. I zastanawiałem się, czy coś mnie bardziej zaskoczy, kiedy przeczytałem to opowiadania. Ale nie, już nie było żadnego innego opowiadania w tym zbiorku, które zaskoczyłoby mnie równie mocno. To opowiadanie, o którym teraz mówię, tak nawiasem nosiło tytuł sali. I teraz jeżeli chodzi o to opowiadanie, o ten koncept cały, ono nie urzekło zdecydowanie. Urzekające, pięknie napisane, bardzo oryginalny koncept. Wow! Zrobiła nam efekt. Wow! Totalnie inteligentnych, ale nawet nie tyle inteligentnych, co samoświadomych. Świadomych samochodów. I znowu, to nie było generalnie takie takie ciemne. Jak przecież jak u Kinga, u wspomnianego Stephena Kinga, był taki koncept kiedyś. Tylko, że u Kinga to był koncept dosyć mroczny i psychodeliczny. Natomiast tutaj, hmm, tutaj to co najwyżej się delikatnie bardzo ociera o jakiś dreszczyk. A tak poza tym to nie. To jest, tak jak cała reszta opowiadań, dosyć neutralne, czy wręcz na swój sposób sympatyczne urokliwe. Um. Najwięcej, rzekłbym, tej urokliwości swoistego romantyzmu odnalazłem właśnie w tym opowiadaniu. Niesamowita koncepcja. Dla mnie to opowiadanie jest zdecydowanie najlepsze ze wszystkich z tego tomiku prazem wziętego, czyli dwie części Łącznie. To to opowiadanie nadal, jak wspomina mnie, podoba mi się najbardziej. A tak żeby nieco więcej powiedzieć o jego fabule, to rzec mogę, iż chodziło w nim mniej więcej coś takiego. Koncept polegał mniej więcej na tym, iż te inteligentne, świadome samochody um, wprowadzano na rynek. I były one używane przez ludzi na takiej zasadzie, że generalnie tam człowiek w efekcie nie musiał właściwie prawie nic robić. Mam na myśli tutaj czynności kierowania samochodem. Skoro ten samochód mógł jeździć sam, mógł go zawieźć gdzie trzeba sam, to człowiek stał się tak naprawdę pasażerem. Już nie potrzebował nigdy więcej być kierowcą. Niemniej jednak w którymś momencie tak się złożyło, że stworzono taki ośrodek jakby dla tych Samochodów na emeryturze. Tak w cudzysłowie. Czyli dla tych samochodów, które już nie są używane. Których właściciele na przykład już umarli, albo już nie jeżdżą, albo <grych> się po prostu ich pozbyli, czy coś. I w związku właśnie z tym, że te samochody były świadome, Znalazł się ktoś, kto miał do nich podejście jak do prawdziwych, żywych istot myślących właśnie. Jakimi w istocie były poprzez tą samoświadomość. Można by rzec, że miały własne uczucia miały własne osobowości. To wszystko jest pięknie przedstawione w opowiadaniu. To, o czym teraz mówię właśnie. Stworzono więc taki ośrodek, w którym te samochody mogły sobie przebywać i mogły sobie w tym ośrodku żyć. Innymi słowy, będąc jego kośćmi. I to dosyć osobliwie wyglądało. Cały ten koncept takiej farmy samochodu, które sobie same jeździły, w ogóle bez ludzi. Co tym dalej? Dalej to zapraszam do lektury. Niemniej jednak ten przykład chociażby pokazuje dobitnie wręcz jak oryginalnie Izak potraktował zagadnienie robotów twojej twórczości. Jak tak dosyć unikatowo do tego podszedł, właśnie tak jak mówiłem, bardziej od strony sztucznej inteligencji niż od strony mechaniki stricte. Podając inne przykłady, w którymś momencie mamy do czynienia z robotem, który jest taką po prostu bardziej bryłą, w ogóle nie jest humanoidalny, tylko jest taką, taką formą bardziej generalną, bardziej zabawką, która służy do opowiadania bajek dla dzieci generalnie, taki generator bajek dla dzieci. Um. Który, choć wydaje się prymitywnym mechanizmem, to jednak też okazuje się, że w którymś momencie ta jego samoświadomość, inteligencja się wydobywa na światło dzienne, udowadniając tym samym, że ona tak naprawdę cały czas tam była obecna. i. To opowiadanie, pomimo, że z jednej strony nie zrobiło na mnie efektu wow, takie jak opowiadanie z sali, to jednak z drugiej strony ono skłania do przemyśleń, bo kiedy tak pomyśleć, że generalnie wszystkie albo większość tych robotów Izaka posiadały sobie ten komponent pozycjonowy, czyli tej jakby sztucznej inteligencji, czy samoświadomości wręcz, to można można się nad tym dosyć namyślić. Dojść do takiego wniosku, że wszystkie te roboty, wszystkie te formy um, były, będąc, będąc samoświadomymi, um, były skonfrontowane z mniej lub bardziej zaawansowaną formą ekspresji z siebie, że tak powiem, czyli um, wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję, która, która odnajduje siebie, czyli świadomość po prostu, świadomość, która odnajduje siebie w formie w formie dwoma nogami z dwiema rękami, a wyobraźmy sobie Taką samą świadomość, która znajduje się w formie samochodu. Wyobraźmy sobie taką samą świadomość, która znajduje się w formie niemalże stera, Tak jak ten, właśnie ta zabawka opowi opowiadająca bajki dla dzieci, która została nazwana Bardem. To był tak zwany Bart, i ten Bart opowiadał historię. No i. Niby wiele ten Bart nie potrafi, niby to jest takie bezmyślne i przewidywalne, jak jest zasada z działania takiego z barda wydaje się, z jednej strony bezmyślna i przewidywalne, jak jest przedstawione w tym konkretnym opowiadaniu, w jaki sposób ten Bart tworzy te bajki konkretnie, na czym to polega, z drugiej strony jednak jest udowodnione, że jednak tli się w tym wszystkim świadomość pewna samą świadomość. A, a może wcale się nie tli, tylko ma po prostu bardzo małe pole ekspresji siebie. Może ten robocik tak naprawdę byłby całkiem inteligentny. Znaczy, byśmy zobaczyli, że jest całkiem inteligentny, gdyby miał większe środki ekspresji zapewnione. Niż, niż to, w co go wyposażono. Niemniej jednak, nawet pomimo tak ograniczonych środków ekspresji, jakimi dysponował, wyraził w którymś momencie swoje, swoje uczucia, czy swoje stanowisko, co znajdziemy w opowiadaniu, objawiając czytelnikowi tym samym, że on tam cały czas był, że tam nie było cały czas Sztuczna bezmyślna zabawka, tylko był tam, była tam świadoma istota. Hmm. Daje do myślenia na swój sposób. Chociaż nie u wszystkich robotów, nie we wszystkich opowiadaniach to tak dobitnie widać, bo te opowiadania są dosyć zróżnicowane. One nie tylko przedstawiają różne formy robotów, ale i przedstawiają jakby różne koncepcje, opowieści, różne rzeczy chodzi w tych opowiadaniach. W niektórych z nich te roboty nie wydają się zbyt inteligentne, wydają się dosyć zawężone. W niektórych, co ciekawe, Szybkamy się z taką już zupełnie esencją sztucznej inteligencji, która wydaje się w ogóle niemalże nieucieleśniona w formę jakąkolwiek mechaniczną, pozostając na poziomie programu komputerowego. Programu komputerowego, który jest samoświadomy. O, coś takiego nawet znajdujemy w którymś momencie w świecie i Asimovat. I to też i przypomina mi się właśnie takie opowiadanko, w którym dosyć, dosyć zabawnie yy, dochodzi do dosyć zabawnego incydentu, w którym program komputerowy sam yy, <grybujesz> jak gdyby zaczyna sobie yy, czy ma, ma, ma, jakby, ma jakby taką intencję, żeby zirtować czy wręcz, może on się wręcz po prostu zakochał <grych> pewnej kobiecie. Hmm. Potrzebował tylko wyeliminować swojego ludzkiego konkurenta, żeby mógł mieć pełnię swobody. Ale też dosyć, dosyć interesujące. Na swój sposób rozbajające ich zabawne, jak o tym teraz myślę. Ale też już w moim umyśle w kolejce zostawia się kolejne wspomnienie o takim wydawałoby się znacznie bardziej poważnym opowiadaniu już taki cięższy kaliber poważności, uwagi, głębi, właśnie gdzie ta filozofia cała świadomości, czym jest człowiek, czym jest człowieczeństwo, gdzie to wszystko tak dosyć zostaje rozwinięte i zgłębione. I to jest opowiadanie pod tytułem bodajże dwustuletni człowiek No, hmm. na swój sposób ono jest dosyć rozbudowane. To jest jedna z tych dłuższych opowiadań w świecie robotów, ale i ono, ono chyba najbardziej daje do myślenia i jest takie najbardziej filozoficzne. Też polecam dla wszystkich, którzy chcą się zadumać nad, nad tą ideą człowieczeństwa i człowieczeństwa w kontekście samoświadomej, sztucznej inteligencji. A jeżeli chodzi jeszcze o to zróżnicowanie formy robotów, to <śmiech> w którymś momencie nawet Dostajemy robota w formie ptaszka. Takiego roboptaszka, który sobie lata i wyłapuje muszki konkretnego gatunku, takie szkodniki, które utrudniają uprawianie różnych tam rzeczy przez ludzi. Więc wymyślono roboptaszki. Przedstawiając tym samym człowieczeństwu nową ideę aplikacji robotów w cywilizację. Ideę polegającą na tym, żeby zastąpić, żeby, żeby jakby inaczej, żeby zaprząc roboty do zadań, które do tej pory których do tej pory nie udawało się przeprowadzać w taki czysty sposób. Mam tu na myśli właśnie zadania związane głównie z rolnictwem, gdzie żeby przykładowo bronić upraw przed pewnego rodzaju szkodnikami. Używano chemikaliów, po prostu, różnych związków chemicznych, ale to miało swój efekt uboczny, odbijający się negatywnie na środowisku. Stąd też to nie był czysty sposób. A Osoby z tej korporacji tworzącej te roboty inteligentne i samoświadome, w którymś momencie wpadły właśnie na taki pomysł, żeby stworzyć roboty, które będą się tym zajmować. W efekcie czego człowiek mógłby nie potrzebować więcej tych chemikaliów. A więc można by używać czystych sposobów radzenia sobie ze szkodnikami i tak dalej. To była dla mnie jedna z bardziej interesujących aplikacji, jedno z bardziej interesujących zastosowań robotów, które przedstawiono w ogóle w tej książce. A co ciekawe, to powodem, dla którego stworzono tą całą ideę roboptaszków i tak dalej, wszystkiego, co tam za tym szło, było to, żeby ludzie bardziej się do robotów przekonali. Bo, jak mówiłem wcześniej, generalnie, mimo wszystko, ludzkość była uprzedzona do robotów i um, pomimo usilnych starań w korporacji, która te roboty tworzyła, to nie za bardzo udawało się te uprzedzenia zwalczyć, zniwelować. Więc ta idea robotów, która były przedstawiane ludziom w takiej niepozornej formie, na przykład malutkiego ptaszka, który sobie latał i zjadał muszki, wyłapywał. To był taki sprytny sposób na właśnie z jednej strony oswojenie człowieka z robotami, z drugiej strony, z drugiej strony na takie jakby nie wywoływanie uprzedzeń, no bo trudno już być uprzedzonym do takiego małego ptaszka, który, który wyręcza cię tak naprawdę w pracy. Wypuszczasz go, on robi całą robotę za ciebie, nie musisz spryskiwać roślin, powiedzmy. Hmm. Takie coś. Innym interesującym dla mnie przykładem, ze świata robotów, zastosowania tej samoświadomej, sztucznej, powytronowej inteligencji jest zarządzanie, zarządzanie jakby gospodarką, może nie tylko gospodarką, światową wręcz. To bardzo ciekawe ale w którymś momencie, w istocie, zaprzęgnięto tą pozytywną inteligencję w formie takich jakby super, super komputerów, takich dużych maszyn, do analizowania mnóstwa różnych czynników i zmiennych w celu wytyczania dla, wytyczania drogi dla całych nacji, dla całych wielkich regionów geograficznych. Podzielono innymi słowy świat cały na kilka regionów takich i każdy z tych regionów był zarządzany poprzez jedną taką dużą maszynę, dzisiaj byśmy powiedzieli superkomputer która to maszyna wytyczała właśnie drogę w tematach gospodarki i być może innych również. Um, od najmniejszych detali po jakiś tam big picture, tak zwany, czyli duży obraz. Innymi słowy um, zdecydowano się na to, żeby że, jakby człowiek w którymś momencie poszedł na to, żeby zostać wyręczonym przez taki sztuczny umysł w analizowaniu i planowaniu bardzo skomplikowanych przedsięwzięć, w ogarnianiu mnóstwa różnych zmiennych to ciekawe, bo właśnie to jest ciekawe w związku z tymi uprzedzeniami. W tamtym czasie zresztą istniał już pewien ruch opozycji względem, względem robotów. Niemniej jednak, niemniej jednak zaangażowano Tą, że tąże sztuczną inteligencję, w kierowanie całym światem na swój sposób, można by rzec. Co jeszcze jest interesujące, to poziom pewnej wnikliwości i błyskotliwości, jaki odnajdujemy w opowiadaniach Isaaka, Asimowa często. Tak jak i w tym właśnie opowiadaniu o tych maszynach, superkomputerach. Tam mamy przedstawioną detalicznie, detektywistycznie całą historię, co jak się w nią dosyć wgryźć, to ona może ogromnie zaskoczyć. Początkowo przez pewien czas wydawała mi się nużąca, Ale jak dobrnąłem, w tym przypadku mogę powiedzieć, dobrnąłem do końca tego opowiadania konkretnie, to dosłownie wstrząsnęło no. mną. Jakie to było przemyśle? Hmm. Mogę powiedzieć, że to opowiadanie też zrobiło na mnie jakiś efekt wow w gruncie rzeczy. Tutaj idąc za tą dygresją, mogę powiedzieć, że zdarzały się takie opowiadania w tym tomiku, które były dla mnie wręcz nurzące i przez które trudniej mi się przechodziło. Niemniej jednak to była mniejszość. To była mniejszość zdecydowanie. Pamiętam, że jak skończyłem tą lekturę, to z całych tych dwóch części tego świata robotów, to Miałem odczucie satysfakcji, że to jednak była dobra lektura, że to był dobrze zainwestowany czas, że to było dosyć interesujące doświadczenie. Hmm. Co jeszcze ciekawe. Czy jeszcze coś powspominam? Hmm. Zerknę sobie na notatki z tytułów. Mam właśnie pod ręką spis treści z tych opowiadanek. I co ciekawe, ja chciałbym powiedzieć, że o jeszcze jednej takiej ciekawostce, że um, Izak grupuje w świecie robotów te opowiadania w pewnym porządku. W zależności od tego, co przedstawiają jaką formę konkretnie robotów. I tak mamy grupę Zatytułowano niektóre roboty niepodobne do ludzi. Mamy grupę niektóre nieruchome roboty, niektóre metalowe roboty, niektóre humanoidalne roboty. I czy coś jeszcze będzie? Nie. Tyle, tyle mam zapisane. I to już samo pokazuje, że pokazuje to zróżnicowanie stojące za za światem robotów Izaka, za, za tym w jaki on sposób się zabrał do tej tematyki w science fiction. Hmm. Co tu jeszcze mamy? O! patrząc na te tytuły, przypomniało mi się śmieszne, zabawne opowiadanko, na śmieszne, w którym korporacja, bo to jest tak, że te roboty były produkowane przez jedną korporację, chociaż w którymś tam momencie dowiadujemy się, że miała ona jednak konkurencję, to jednak Generalnie Prym wiodła ta jedna firma na całym świecie. I ta firma, korporacja wielka, jak też gdzieś wspominałem wcześniej, bardzo się starała, żeby roboty cieszyły się lepszą percepcją społeczną żeby cieszyły się swobodną akceptacją i żeby to mogło kwitnąć, żeby można było te roboty stosować otwarcie, w szeregu różnych zagadnień, tematów. A tak jak mówiłem, niestety były z tym poważne trudności w związku z uprzedzeniami społecznymi. Nawet w którymś momencie był oficjalny wręcz zakaz jakby używania czy przebywania robotów na ziemi. Tam były restrykcje dosyć sprecyzowane wąsko. <śmiech> Albo powinienem nawet wąskie restrykcje które dosyć ograniczały tak naprawdę pole ekspresji tej korporacji w której pracowali pasjonaci tematu w dyskomforcie spowodowanym właśnie tym, że z jednej strony mieli swoją pasję do tworzenia tej świadomej sztucznej inteligencji i pomagania ludzkości tym samym. Z drugiej strony mieli to znacznie utrudnione, gdyż ta sama ludzkość miała przed tym poważne opory. Niemniej jednak starali się, starali się bardzo i też poznajemy tu i ówdzie, w świecie robotów, w jaki sposób się starali. W którymś momencie na przykład obdarowują czy wręcz wciskają swojego robota naukowcom uczonym, raczej powinienem rzec, uczonym na uniwersytecie jako pomoc przy, przy redagowaniu tekstów. Czy też wciskają znowuż swojego robota Pokątnie pewnej damie, pewnej kobiecie, żeby przebywała z nim, pobyła. Ten robot miał, on był tak naprawdę wielofunkcyjny, mógł wiele rzeczy robić. Takie różne prace domowe. I po prostu ona miała trochę robić za królika doświadczonego, co do takiego eksperymentatora. Właśnie to opowiadanie mi się przypomniało, jeżeli chodzi o takie jedno z tych bardziej zabawnych opowiadanek. Co się dzieje, jak się zostawi samą kobieta, która bardzo tak miała lękliwy stosunek do robotów, a niestety zmuszono ją niemalże do tego, żeby została z tym robotem przez ileś tam dni sam na sam w jednym domu. Ona biedna z tym swoim lękiem. No to akurat była osoba, która, która nie tyle miała uprzedzenia co do robotów, co po prostu się ich dosłownie bała. No ale no ale hmm. to jakby rozwinęło się w zaskakującym kierunku z biegiem czasu dosyć zabawnie się to przedstawia Polecam to opowiadanko jako jedno ze zdecydowanie bardziej zabawnych. Natomiast jeżeli chodzi o to opowiadanko. Z, z robotem, który wysłano na uniwersytet do redagowania tekstów, to tam mamy znowu dużo takiej detektywistycznej pracy tak naprawdę. Pewną zagadkę, która jest przed nami rozwikływana, kroczek po kroczku i z tym takim rozwikływaniem zagadek też mamy do czynienia w niejednym opowiadaniu Izaka, to w którymś momencie bardzo przypomina już tak naprawdę powieść detektywistyczną bardziej niż science fiction. Przypomina mi się inne opowiadanie, z którym, w którym dwóch naukowców pretendowało do jednego i tego samego odkrycia. I było wiadomo, że jeden z nich jest oszustem, ale nie było wiadomo, który. Więc korzystano z pomocy pewnego detektywa. Tam też roboty były zaangażowane, one tylko wydawały się utrudniać, utrudniać temat, dlatego, że teoretycznie roboty nie potrafią kłamać w tym świecie Izaka. Więc no... Hmm, ciężka sprawa. No i my, jako czytelnicy, przechodzimy przez tą sprawę kroczek po kroczku, zostając będąc skonfrontowanymi z błyskotliwym rozwiązaniem, olśnieniem. Widać zdecydowanie, że Izak miał, miał taki dosyć pociąg do detektywistycznej nuty takiej Bardziej złożonej. Hmm. Błyskotliwej. Chociaż, chociaż akurat w tym nie gustowałem. Tak przyznam, ja. Akurat w takich detektywistycznych konceptach nie gustuję. Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hercules Poirot i inni. Nie, nie. To zdecydowanie nie leży. W moim guście akurat ten aspekt detektywistyczny nie był dla mnie jakoś bardzo interesujący, chociaż potrafił mnie zaskakiwać i czasem właśnie zrobić ten efekt, wow. To jednak, no, no było to wszystko na swój sposób też trochę, trochę dłużąco, ale tylko trochę. Patrząc jeszcze na Kwestię detektywistyczną i kwestię błyskotliwości, spostrzegawczości, w tym, które to kwestie zajmują dużo miejsca w świecie robotów IKZ. Warto wspomnieć o postaci dwóch takich eksperymentalnych detektywów, oblatywaczy, że jakbym w cudzysłowie. Którzy, którzy zajmowali się testowaniem nowatorskich technologii, nowych rozwiązań z korporacji, czy też była, jest nam w którymś momencie przedstawiana postać dr Susan Calvin, takiej od robotów, można by rzec. Robopsycholog. I zarówno ta para tych, ja to tak nazywam, eksperymentalnych detektywów oblatywaczy, jak i ta robopsycholog Susan Cousin to są dosyć, dosyć charakterystyczne postacie, co ciekawe, występujące w więcej niż jednym, zdecydowanie więcej niż jednym, w sumie kilku opowiadaniach, Co już mogę rzec, umiliło mi dosyć lekturę. Ta łączność, że nie mam do czynienia ze stricte zamkniętymi formami opowiadań, tylko, że mogę, mogę na nie w którymś momencie spojrzeć jak na odcinki, odcinek 1, 2, 3 i tak dalej, poprzez obecność tych samych bohaterów, którzy w dodatku mają dosyć takie, no, bardzo wyraziste osobowości. Dla samych tych osobowości zdecydowanie warto sięgnąć po ten tomik. Zerknę na chwilę jeszcze na Hmm. listę tytułów. Jeżeli chodzi o tą parę tych detektywów oblatywaczy, to oni się nazywali Powell i Donovan. Wcześniej <śmiech> na, sam, na samo wspomnienie ich nazwisk tak wiele razy mnie rozmówili. <gry> tak. Niektóre z tych tytułów. również mnie inspirują, żeby o nich opowiedzieć. Hmm. Jest takie ciekawe opowiadanie pod tytułem Wiersz Świetlny. To jest jedno z tych takich bardziej błyskotliwych, ale prostszych z tego zbiorku, w którym um, jest przed nami zaskakująca prawda odkryta dosyć. Czy ją zdradzić? Czy nie? Hm. Jakbym ją zdradził, to zapsułbym mnie jeżeli chciałbyś lub chciałabyś przeczytać. Więc nie będę zdradzał, nie, nie powiem tyle, że w tym opowiadaniu była przedstawiona pewna kobieta, która, która wbrew reszcie ludzkości nie miała tych takich uprzedzeń do robotów. Wydawało się wręcz, że przeciwnie. I ona była znana w towarzystwie z tego, że tworzyła bardzo interesujące artystyczne formy, takie jakby wiersze świetlne, tak to chyba było nazwane, takie rzeźby świetlne. To było bardzo unikatowe, oryginalne, piękne. Hmm. a my w tym opowiadaniu otrzymujemy w którymś momencie zjaśnienie wyjaśnienie <śmiech> takie no oj wypas totalny jak coś jest zrobione to opowiadanie mocno w którymś momencie wciska w fotel <śmiech> zasadnicza więc też na swój sposób ono mnie rozbawiło ale idąc dalej po tym, tak, mamy opowiadanie, z którym wysyłają robota i wysyłają robota nad takie jakby jeziorko, żeby pozyskał z tego jeziorka pewien surowiec i wrócił. A robot zachowuje się nieprzewidywalnie i po prostu krąży wokół tego jeziorka non-stop jakby w amoku, jakby się zawiesił. No i potrzebują to rozwiązać, rozwiązać tą zagadkę, jako że um, nie mogą sami zbliżyć się do tego jeziora w związku z warunkami atmosferycznymi, a potrzebują tego robota z powrotem, więc potrzebują jakoś sobie z tym poradzić. To jest jedno z tych detektywistycznych bardziej opowiadanek gdzie też na swój sposób po błyskotliwości i zaznajemy w czy opowiadanie pod tytułem Kłamca z Susan Calvin w roli głównej, gdzie też poznajemy innych członków zespołu korporacji, gdzie Susan zostaje poinformowana. Robot jej mówi, że inny zdradza jej wyjawia taki seks, że jeden ze współpracowników się w niej podkochuje. Ona jemu wierzy. No i no bo wydawałoby się, że robot nie może kłamać. i Z tego bardzo zabawna historyjka wychodzi. Hmm. W ogóle jak myślę o osobie z Susan Calvin, to myślę, że ona spokojnie nawet przebija wyrazistością charakteru Pawela i Donowana. Spokojnie. Jeżeli chodzi o Pawela i Donowana, to oni są taką taką komiczną parą bardzo. Um. Taka mieszanka komicznej zgryźliwości z taką detektywistyczną, błyskotliwą spostrzegawczością, wiązaniem faktów. Natomiast jeżeli chodzi o Susan Calvin, to ona ma generalnie to samo: tylko że ona ma bardzo spotęgowane, jakby to powiedzieć. Jest na swój sposób misandropen, ale być może i czymś więcej. No, są osoby, które uważają, że ona zdecydowanie bardziej woli roboty od ludzi. I pewnie się nie mylą. Zdecydowanie się nie mylą. Ona zdecydowanie ludzi nie lubi. A w robotach wydaje się odnajdywać bardziej godne uwagi istoty niż ludzie. Jest to jednocześnie osoba o zdecydowanej pewności siebie, ale i taka, która ma bardzo, niektórzy by powiedzieli, cięty czy ostry język, tak naprawdę mówi to, co myśli i mówi bez ogródek, zupełnie. No a jednocześnie ma ponadprzeciętną inteligencję, Dzięki czemu przydała się niejednokrotnie, w niejednej też krytycznej sytuacji, pomogła rozwiązać zagadkę tak interesującą, że dla czytelnika również może się okazać bardzo ciekawym śledzenie lektury. Co z tego wyniknie? Co z tego wyniknie? Można sobie zadawać takie pytanie niejednokrotnie sobie zadawałem je, słuchając światu robotów. Co z tego wyniknie? Jak oni to rozwiążą? Przecież to się wydaje nie do rozwiązania. Klasyka takiej detektywistycznej powieści. To jest właśnie sytuacja, w której mamy przedstawioną, mamy przedstawioną jakąś historyjkę, która wydaje się nie do rozwiązania. Hmm. Inne smaczki, które jeszcze przychodzą mi do głowy ze świata robotów, to kwestia, że Raz, w którymś momencie dostajemy trochę parodii wręcz. Dostajemy taką już abstrakcyjną parodię bliższą, bliższą autostopem przez galaktykę, jeżeli znany jest Ci ten tytuł, niż, niż takiemu realistycznemu bardziej podejściu Izaka, której generalnie dominuje tych opowiadaniach. Generalnie można by rzec, że, że tak, no to w sumie mogło pójść w tym kierunku, ale tu i ówdzie dostajemy jednak odstępstwo od tej reguły, to znaczy rzadko myślę, ale dostajemy. To, to ciekawe, bo widziałem to zjawisko już w innych miejscach, że od czasu do czasu Pozwolano sobie na komiczny, absurdalny, wręcz abstrakcyjny odcinek czy fragment w czymś, co, co zupełnie takim generalnie zwykle nie było. Robiono po prostu takie odstępstwo od reguły, tak jakby urlop i robimy odcinek specjalny, który zupełnie inaczej wygląda. Taka trochę głupawka i... Pamiętam, że zrobiono taki odcinek w serialu science fiction Stargate Księżyc Wrota, który był przekomiczny w którymś tam sezonie. Nawet w moim ulubionym serialu z archiwum Mix. Taki odcinek też zrobiono kiedyś. Pamiętam tylko, że akcja miała miejsce w jakimś nawiedzonym domu, w którym główni bohaterowie Mulder i Sky się znaleźli i wyszedł z tego dosyć komiczny, komiczny odcinek, który bardziej przypominał poziomem absurdu i abstrakcji właśnie tą rodzinę Adamsów Nisz, niż, niż to, co, czego można by się spodziewać po archiwum Mix. I tak samo w świecie robotów dostajemy w którymś momencie. Podobne smaczki, gdzie na przykład w którymś momencie dowiedujemy się, że jeden z robotów zaszedł w ciążę. Albo gdzie wspomniany Powell i Donovan umierają na chwilę i przechodzą w zaświaty i to, to ich przejście w zaświaty zostaje ukazane w przekomiczny właśnie taki abstrakcyjny dosyć sposób w którym widać, że autor pozwolił sobie na, na rozluźnienie realizmu totalne um, natomiast z innego rodzaju ciekawostka jest taka, że jeżeli chodzi o koncepcje science fiction, takie klasyczne, to już w świecie robotów dowiadujemy się kilku ciekawych kwestii. Dowiadujemy się mianowicie między innymi, ja jako w ogóle nowa osoba we świecie Izaka, bardzo zainteresowana takimi rzeczami, odnotowuję je sobie skrzętnie w umyśle. Rzeczami takimi jak... To, iż mamy ludzkość, która nie żyje tylko na Ziemi, ale żyje na już innych planetach. Ludzkość, która zaczęła więc kolonizować inne światy, pozyskiwać surowce z innych ciał niebieskich, to tam właśnie tak na marginesie na początku samym stosowano roboty do pracy w warunkach ciężkich dla człowieka lub wręcz niemożliwych, niedostępnych. Tam właśnie na początku wysyłano roboty. W każdym razie, człowiek jako istota, jako gatunek kolonizował już inne planety. Co ciekawe, Mamy też przedstawione narodziny technologii niezbędnej do podróży międzygwiezdnych na większe odległości, czyli tej technologii zaginania przestrzeni, czy skoków w nad, czy pod w zależności od tam konwencji science fiction się obracamy. To u Izaka Asimowa już w tym tomiku Świat Robotów odnajdujemy narodziny tej technologii, która tak sobie przypuszczam swobodnie, będzie prezentowana w następnych książkach również. Natomiast w świecie robotów mamy w którymś opowiadaniu przedstawioną przedstawiony wręcz lot eksperymentalny takim statkiem kosmicznym, który Miał wykonać taki skok nad nadprzestrzeń. I oblatywaczami tego statku dostali oczywiście Powell i Donovan. I to właśnie podczas tego lotu pamiętnego umarli. Na chwilę. Umarli na chwilę, tak, to było wtedy. Hmm... To będzie wszystko, co chciałbym powiedzieć o świecie robotów Izaka filmowa. Myślę, że tak na koniec jeszcze powiem, że ujmuje mnie fakt, że w ani jednym miejscu prawie nie spotkałem koncepcji mrocznej, psychodelicznej jakiegoś takiego wrogiego robota, który, znaczy, czy sztucznej inteligencji, która zdecydowała się przejąć władzę w ogóle od, od razu, że wejść w konflikt, może wejść w konflikt z ludźmi, może właśnie przez te prawa, którymi była obostrzona, ograniczona, które nie pozwalały jej na wyrządzenie człowiekowi szkody, ale jakoś mam wrażenie, że nie o to chodziło, nie tylko dzięki temu. Chociaż, żeby być precyzyjnym, to tak jak wspominałem wcześniej, miejscami fabuła ociera się o, o to. Tak jak w opowiadaniu z sali mamy takie delikatne otarcie się o kwestie, że roboty mogą coś, czy ta, czy ta inteligencja sztuczna może w którymś momencie dojść do wniosku, że nie warto trzymać się z ludźmi Albo też w innym opowiadaniu um, pewien robot mógł dojść do wniosku, że to ludzie są niższymi istotami niż i niż on jest lepszy i tak dalej. Ale to, jest, to są tylko delikatne otarcia. I generalnie w ogromnej większości fabuły, w tym domiku, świat robotów nie napotykamy w ogóle na takie jakby wrogie podejście, gdzie tam człowiek z robotami walczy, gdzie roboty jawią się jako demoniczna siła, od razu źle, posztuczna inteligencja. Nie, tu właśnie dostajemy to, to chyba mnie najbardziej ujęło w robotach Izaka, że, że roboty Izaka są ludzkie. Może nawet bardziej ludzkie niż ludzie. Um, że to jest takie bardziej studium psychiki. I tutaj Susan Calvin odgrywa świetną rolę, gdyż ona jest takim narzędziem w rękach autora, które bardzo pogłębia nam i poszerza tą kwestię psychiki, robotów, logiki pewnej, um, druzgoczącej logiki. Mimo faktu, iż nie gustuję w detektywistycznych konwencjach, to jednak odnajdywałem przyjemność w odkrywaniu przede mną kroczek po kroczku różnych błyskotliwych rozwiązań, zawiłych, wydających się nierzadko nie do rozwiązania zagadek. Więc tak podsumowując wszystko razem dla mnie świat robotów był przyjemnym doświadczeniem. To była interesująca lektura. Na drugim miejscu na mojej liście, jeżeli chodzi o książki Zaka Simowa, czeka na mnie już pozytronowy detektyw. To jest książka, która w oryginale ma zupełnie inny tytuł dla ciekawości, który został przetłumaczony jak wiele filmów na polski. Tytuł wyjęty z rękawa trochę. Nie rozumiem za bardzo. Um, dlaczego wydawca książki w innym kraju może sobie pozwolić na wymyślenie tytułu samodzielnie. Myślę, że jestem zwolennikiem nietykalności tytułu. tytułu czy to filmu, czy książki, w moim odczuciu, powinien być nietykalny. Powinien stanowić integralne, nietykalne Integralny, nietykalny element treści. Czyli autor wymyślił ten tytuł, i to powinno zostać nienaruszalne. Ale to tak znowuż na marginesie przytaczam. Ja osobiście, w ogóle powód, dla którego zauważyłem, różnice w tytułach, jeżeli chodzi o pozytronowego detektywa, to było to, że szukałem, tak jak mówiłem, lista kolejności pochodziła z anglojęzycznego artykułu, więc tytuły również miałem anglojęzyczne, więc szukałem odpowiedników w polskich tytułach tych książek, gdyż chciałem je przeczytać po polsku i nie ze wszystkimi książkami poszło mi łatwo. W środku niektórych miałem dosyć wyzwanie dowiedzieć się, co to jest tak naprawdę, bo polski tytuł zupełnie nie przypominał angielskiego. Hmm. Myślę, że to wszystko, co chciałbym powiedzieć w dzisiejszym rozdziale Molium na temat mojego tak naprawdę wejścia w świat Izaaka Asimowa od strony robotów, gdyż to właśnie roboty znalazły się na początku listy. Na początku listy rekomendowanej przez pewnego czytelnika, bardzo dobrze znającego twórczość Izaaka. I jak już mówiłem, będę szedł tym tropem, zagłębiając się dalej we wszechświat tegoż autora, i prawdopodobnie w MOLIUM odnajdziecie moje dalsze spostrzeżenia i wrażenia z tejże lektury. Natomiast teraz chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat pewnego fascynującego mnie zjawiska, na które gdzieś tam... Natknąłem się z biegiem czasu w literaturze. Zjawiska, które zwie się strumieniem świadomości. Hmm. Strumień świadomości. Fascynująca kwestia. Otóż czym jest strumień świadomości? I gdzie się z tym zetknąłem? Zetknąłem się tymże strumieniem świadomości u Virginie Wolf oraz u Marcela Prousta. To nie są jedyni autorzy oczywiście, którzy ową formę praktykowali. Jednym z bardziej znanych autorów z tej grupy jest jeszcze James Joyce, autor Ulisesa. Takiej powieści, którą pewnego razu próbowałem przeczytać. <śmiech> tak jak zresztą powieść Marcela Fausta, Próbowałem przeczytać. Przy czym, jeżeli chodzi o Marcela, to mi się udało i nie było to dla mnie trudne, ani nie było dla mnie nieprzyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o Ulisesa, to była tragedia. Tak powiem żartobliwie. Generalnie jednakowoż powodem, dla którego Ulises nie przypadł mi do gustu, nie był strumień świadomości, nie był sposób jakby technika pisania, przedstawiania myśli, lecz fabuła, jakby odcień auryczny, wibracyjny, czasem sobie tak to mówię. J jakie wibracje z tej książki emanowały? Um, a emanowały marne w moim odczuciu. Zdecydowanie nie w moim guście, więc Dałem sobie spokój z Ulisesem. Gdyby treść była jakaś tak bardziej pozytywna, bo nie, nie, nie, bardziej wzniosła, znaczy wzniosła, wiem, taka, taka bardziej weselna, pogodna, to tak, pewnie bym, czy, czy nawet neutralna, pewnie bym tego dotknął, ale, ale tak jak mi się na początku zaczęło jawić. Marność nad marnościami. Nie chciałem przechodzić przez tą marność przez dobrych kilkaset, o ile nie ponad tysiąc stron, ile ten Ulises ma, to jest cegła, naprawdę. Ale to znowu ciekawostka dygrysyjna. Bo jeżeli chodzi o, na szczęście, jeżeli chodzi o Marcela Prousta i Virginia Walls, to czytały mi się dobrze i bezproblemowo. I tak myślę, że mm, mógłbym powiedzieć kilka słów nawet o Virginii i jeżeli chodzi o tych książkach. O ich książkach, z którymi się zetknąłem. Bo to zresztą na swój sposób ciekawe i miłe dla mnie wspomnienia. I wszystko dotyczy tego tajemniczego strumienia świadomości, o którym jeszcze nie powiedziałem, czym to tak naprawdę jest. No ale dobrze. No to żeby było... Żeby to, był, żeby to miało jakiś porządek, to zacznę jednak od tego, czym ten strumień świadomości jest. Zanim powiem coś więcej o Marcelu i Virginii. Otóż strumień świadomości jest taką formą, formą ekspresji pisarza, stylem pisania, sposobem, pewnym specyficznym sposobem pisania, w jaki autor przedstawia to, co chcę przedstawić w książce. Hmm. Na czym polega, czy czym charakteryzuje się ten sposób? Charakteryzuje się <grymne> dużą ilością dygresji na przykład. <grymne> Dlatego w Molium jest sporo dygresji. Uwielbiam to, uwielbiam. Dla mnie jednym, jedną z rzeczy, które przyświecają mi przy nagrywaniu tej konkretnej audycji, jak już o tym mówiłem wcześniej gdzieś tam, jest to, żeby ona była swobodnie dygresyjna, żeby stanowiła mój taki spontaniczny zapis myśli, wspomnień, przemyśleń, skojarzeń. Wszystko wokół mojej czytelniczej pasji. Taki pamiętnikarski na swój sposób charakter to mi przyświeca w sporej mierze przy nagrywaniu molium i to też jest w sporej mierze cecha strumienia świadomości. Dygresje. Dygresje, dygresje, dygresje i to dygresje rozbudowane nierzadko. Jakbym miał wyjaśnić najprościej, czym strumień świadomości jest to można to zrobić bardzo łatwo. Wystarczy, żebyś wyobraził, czy wyobraziła sobie, jak to jest, jak myślisz sobie o różnych rzeczach, rozmyślasz. Wyobraź sobie, że rozmyślasz. Albo przypomnij sobie, przypomnij sobie, jak to jest, jak to jest, jak rozmyślasz na różne tematy. To masz na przykład czas na to, w którym nie za bardzo możesz robić cokolwiek innego, więc sobie rozmyślasz. I z biegiem tego czasu tematy w Twojej głowie się zmieniają. Przechodzisz z jednego w drugi, z drugiego w trzeci, później wracasz, może czasem się odbijasz tu i tam. Tak to płynnie przechodzi te myśli. Czas w tych myślach, jeżeli chodzi o taką linię chronologiczną czasu, on jest nie za bardzo ważny, nie za bardzo istotny. To znaczy, że w jednej chwili możesz myśleć o tym, jaka jest tapeta na ścianie, w drugiej chwili możesz myśleć o tym, co miało miejsce w Twoim życiu 15 lat temu, w trzeciej chwili zaraz potem możesz myśleć, co miało miejsce w Twoim życiu wczoraj. Hmm. I wszystko to będzie w czasie teraźniejszym, bo e, przecież myślisz o tym teraz. Więc e, taki model myślenia każdy z nas dobrze zna, gdyż właśnie generalnie tak wygląda zamyślenie się. Kiedy zamyślamy się nad różnymi rzeczami, myślimy swobodnie, te tematy się zmieniają, przepływa w różnych poczekalniach, w autobusie, na spacerze, nie wiem takie rzeczy. Jeżeli chodzi o strumień świadomości, to to jest dokładnie to. Można by tak opisać. To jest tak, jakbyś, jakby ktoś mógł, jak Ty jesteś tam zamyślony czy zamyślona, to jakby ktoś mógł specjalny dyktafon podsunąć pod Twoją głowę, który będzie nagrywał Twoje myśli. To jakby to było możliwe, takie nagranie Twoich myśli i ich zapisanie w formie tekstu, to prawdopodobnie wyszłoby coś takiego jak strumień świadomości, tak zwany właśnie. To by właśnie wyszło coś takiego. Strumień świadomości bowiem jest takim zapisem bardziej myśli. Czyta się Coś, co jest napisane strumieniem świadomości, czyta się jak właśnie taki dyktafonowy zapis czyjś myśli, czy jegoś zamyślenia się, gdzie, tak jak mówiłem, czas jako chronologia fabularna niekoniecznie ma znaczenie. Nie ma zwykle za bardzo znaczenia. Gdzie Znaczenie ma pierwszoplanowe myśl. To, co przychodzi na myśl. A więc i dygresję. Mnogość dygresji swobodnie rozporcelowanych w czasie. Mnie najbardziej fascynuje w strumieniu świadomości to, że właśnie czyta się go tak, jakbyś czytał, czytała czyjeś myśli, dosłownie. Ale nie przetworzone myśli. No bo wyobraźmy sobie takiego podręcznikowego pisarza, takiego stereotypowego pisarza, który obojętnie, czy pisze powieść, czy nawet pisze swój pamiętnik, to wiedząc, że on, on wie, że on to pisze i że chce nadać temu jakąś formę swoim myślom chce nadać jakąś formę. Więc to czyni. Stara się, pisząc swoją opowieść, stara się odpowiednio tą formę skonstruować. Nawet pisząc pamiętnik, też często może się starać odpowiednio tą formę skonstruować. Żeby to miało ręce i nogi. Na przykład. Ja swego czasu wspominałem o w Molium o audycji o podcaście Writing Show, który to podcast dedykowany był rzemiosłu pisarstwa. Czyli w sporej mierze jak pisać książki od strony rzemieślniczej takiej, od strony formy. A najlepiej jak pisać tak, żeby to się sprzedawało, żeby to było wydane. Znalazło się na półkach księgarni. I teraz jak odnieść to do strumienia świadomości, to kiedy czyta się strumień świadomości, ma się takie wrażenie, że człowiek, który to pisał, po prostu dosłownie przepisywał swoje myśli na papier, nie, jakby pomijając, pomijając kwestię nadawania temu formy i uporządkowania. To nie znaczy, że strumień świadomości jest chaotyczny w takim stopniu, że nie idzie się w tym połapać. Że jest po prostu nieporządek. Nie, nie powiedziałbym, że jest nieporządek jak jesteś zamyślony czy zamyślona, to też nie ma nieporządku w Twoich myślach w takim stopniu, żebyś nie mógł tego ogarnąć. Generalnie wiesz, o czym myślisz. Jeżeli zatrzymam Cię w tym momencie i zapytam, o czym myślałeś, to jesteś w stanie spokojnie mi odpowiedzieć, o czym myślałeś. Teraz, wcześniej, tak samo w strumieniu świadomości, pomimo pewnego nieuporządkowania, pomimo braku chronologii, można spokojnie to ogarnąć pod warunkiem, że będzie się miało wystarczająco dużo uwagi, koncentracji mam na myśli na czytanym tekście. Czyli to, to nie jest trudne w tym przypadku. Warto jedynie co jedyne co warto wiedzieć to właśnie to, że, że kiedy chcemy przeczytać coś, co było napisane z trumieniem świadomości, to będzie to wymagało większej nieco uwagi od nas jako czytelnika, niż gdybyśmy czytali cokolwiek innego, taką tradycyjną bardziej książkę, w tradycyjny bardziej sposób napisaną tam nie trzeba za bardzo aż takiej uwagi. W sumieniu świadomości um, potrzebujemy ją czytać z większą uwagą, nie jak książkę, lecz jak myśli. Jeżeli będziemy ją czytać jak myśli, to być może nawet żadnej uwagi nie będziemy potrzebować. Być może właśnie cała trudność polega na tym, całą trudność wywołuje Czytanie strumienia świadomości, jakby to była książka, a to książka nie jest, to są myśli. Być może właśnie podejście do tego, jak do myśli, znacząco ułatwiłoby sprawę i okazałoby się, że wcale nie wymaga tej większej uwagi, o której mówię. Tak mogłoby być. Hmm. Mnie to właśnie najbardziej fascynuje w strumieniu świadomości, że Przypomina ta forma, dosłowny zapis czyichś myśli, a więc telepatię. Kontakt pomiędzy mną a przekazem autora przypomina wtedy bardzo telepatię. Tak mi się kojarzy to. Jest to telepatyczny niemalże kontakt pomiędzy mną a autorem. Tak, jakbym dosłownie siedział w czyjejś głowie, w czyichś myślach. Mógł się tam rozsiąść wygodnie i oglądać, być pośród, dosłownie w tych wszystkich hologramach, w których zlewa się ze sobą przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, wraz ze wszystkimi nie tylko stwierdzeniami faktów, ale i przemyśleniami przemyśleniami, przemyśleniami autora i dygresjami. Swobodne, wielowymiarowe, nieograniczone czasem i przestrzenią, nieograniczone konwencją jakąkolwiek, w której możesz mieć na przykład za długi opis. Hmm. W jednym z tomów Marcela Prausta Lubię to przywoływać jako taką ciekawostkę. Pół tomu zajmuje sam opis podwieczorku. Brzmi strasznie? Niekoniecznie. Dla mnie brzmiało to niepokojąco, zanim się z tym dotknąłem. Natomiast jak przez to przeszłam, to było dla mnie bardzo interesujące doświadczenie. Właśnie w związku z tym, że z tym takim wrażeniem telepatii, z tym takim zupełnie innym podejściem do literatury. Nie czytasz formy wtedy, tylko czytasz myśli. I to nawet nie jest tak, że czytasz myśli tak, jakby ktoś zapisał swoje myśli w pamiętniku, tylko czytasz myśli, tak jakbyś był dosłownie w głowie autora podczas jego myślenia. Tam jest wszystko, tak jak mówiłem. Przemyślenia, przemyślenia, przemyślenia, dygresje, swoboda. Myśląc o strumieniu świadomości można postrzegać czas, chronologię czasową i konwencje, konwencje literackie jako ograniczenia, których ów strumień świadomości nie posiada, jako sekwdy pęta, z których Został zrzucony i dostajemy w efekcie um, taką nieskompresowaną formę. Niektórzy mogą postrzegać ją jako błyskotliwość, ale um, tak naprawdę ja, dla mnie jawi się ona jako po prostu swobodny, nieskrępowany, bardzo swobodny proces myślowy. Czyli po prostu, tak jak mówiłem, dosłownie jakby ktoś zapisał na dyktafonie twoje myśli podczas zamyślenia się. Twoje elastyczne, płynne, przepływające z jednego tematu w drugi, pełne miejscami, a miejscami nie, przemyśleń. Myśli, wspomnienia, Hmm. coś takiego. Bardzo interesujące doświadczenie przeczytać coś napisanego w ten sposób. Mnie to zaintrygowało i gdzieś tam w życiu tutaj sięgnąłem po książki napisane strumieniem świadomości. Co zaskakujące to nie muszą być książki grube. Virginia Wolf napisała książeczki, które przynajmniej część z nich, nie wiem czy wszystkie, bo nie zetknąłem się z wszystkim, ale przynajmniej część z nich jest bardzo, wydaje się, bardzo krótka, bardzo cienka dosłownie. Ja przeczytałem Virginia Woolf chyba tylko dwie książki. Jedna miała tytuł Fale, bodajże, a druga chyba Orlando. Tak. Niby cienkie książki, ale nie da się ich przeczytać tak szybko, jakby się mogło wydawać po wzrokowej ocenie. Chyba, żeby się czytało czysto mechanicznie. Ale jeżeli by się chciało czytać je ze zrozumieniem, co zdecydowanie wymaga większej uwagi w tym przypadku. Jeżeli chodzi o Virginia Woolf, to jest to o tyle coś ciekawego. Jest coś bardzo ciekawego w jej postaci. Odsyłam do filmu pod tytułem Godziny, w którym to filmie gdzieś tam znajdujemy tak naprawdę tą postać Virginii przedstawioną. Um, hmm. możliwe, że sam sięgnę jeszcze po, po coś jej autorstwa któregoś razu. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co mi zapadło w pamięć z doświadczenia lektury jej książek, to to, że zaskakujące potrafiła mnie rozbawić. Do dzisiaj um, mam Gdzieś zapisany cytat, który mnie rozbawił coś tam głównego bohatera, który zdał który sobie sprawę z tego, że jest innej płci, że ma jakby inną duszę, inną osobowość, innej płci. I w pewnym momencie mówi takie słowa, coś w stylu, Jestem obludnienicą natury, kocham rzosowiska, czy coś takiego. No więc w kontekście książki i w ogóle to mi wtedy dosyć, dosyć, dosyć rozmówiło jakoś tak. Jestem obludnienicą natury. No <grym> Niemniej jednak, również ta Virginia Woolf jest autorką cytatu. Nawet. Hmm. Nawet myślę, że go przytoczę. Momencik. Gdzieś go tutaj mam. I myślę, że warto go przytoczyć. To jest to jeden z najważniejszych, jeden z bardzo mi bliskich cytatów. Teraz powiem dlaczego. Cytatów. Mm -hmm. Idzie tak. On jest z książki Orlando. Musimy formować nasze słowa, aż staną się cieniusieńką, tylko osłonką dla naszych myśli. Hmm. Ten cytat jest jednym z najważniejszych cytatów dla mnie. W związku z tym, że Posiadam ambicję wyrażania własnych myśli w jak największym stopniu. Czyli jak najbardziej precyzyjnie, jak najbardziej trafnie, jak najbardziej dobitnie i w jak najpełniejszy sposób. To jest ambicja. Dlatego, że um, poznając zasoby języka ojczystego lub jakiegokolwiek innego, czym bardziej poznajemy ów język, tym z tym większych możliwości ekspresji zdajemy sobie sprawę a z czym większych możliwości ekspresji zdajemy sobie sprawę. To jednocześnie wiemy, że możemy nasze własne myśli, te same myśli, które oddawaliśmy tyle razy wcześniej, możemy już oddać lepiej. Jeszcze lepiej, jeszcze trafniej, jeszcze dobitniej, jeszcze pełniej. A więc jeżeli chcemy non-stop osiągać maksimum ekspresji siebie w wyrażaniu własnych myśli, to potrzebujemy non-stop tak naprawdę mieć na uwadze to maksimum pełni wiedzy, jaką aktualnie posiadamy o języku czy o formie ekspresji, której używamy, czyli na przykład ojczysty język czy jakiś inny. Dlatego jest to ambicja, gdyż bez takiej wytycznej, można mówić z rękawa, z marszu. Jak to się mówi, co ci na język przyniesie, można mówić, um, bo to jest proste. Bardzo łatwo przychodzą do głowy utarte sformułowania, zwroty, określenia. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby przekazać więcej, to będziemy chcieli poznawać przede wszystkim większy, jakby rozbudować nasz warsztat ekspresji, poprzez rozbudowywanie słownictwa dostępnego na przykład. A po drugie, potrzebujemy mieć non-stop rękę na pulsie, czyli potrzebujemy, żeby ten zasób słownictwa był w nas żywy, zawsze dostępny, witalny, Zawsze pod ręką, żebyśmy to wszystko ogarniali naraz. Po to, że gdy staniemy przed perspektywą wyrażenia jakichkolwiek myśli tu i teraz, to żebyśmy dysponowali pod ręką pełnym warsztatem ekspresji, pełnym warsztatem, pełnym zasob zasobem możliwości. Stąd ta ambicja. Poza tym nie przyświeca mi tylko to. Przyświeca mi jeszcze kwestia, że czym bardziej, czym lepiej wyrażę własne myśli, tym bardziej będę mógł, tym lepiej będę mógł być zrozumiany. To, co chcę przekazać. W istocie po co komunikujemy się? Powinniśmy, myślę, sobie komunikować się po to, żeby być zrozumianym. Żeby to, co chcemy przekazać, było zrozumiane. Żebyśmy my byli zrozumiani. Hmm. Więc czym lepiej to przekażemy, tym zrasta równolegle prawdopodobieństwo, czy poziom zrozumienia nas przez naszego odbiorcę. Odbiorcę naszego przekazu, komunikatu opisu, cokolwiek. Zrozumienie. Poza tym, dla mnie to jest jeszcze rodzaj sprzężenia zwrotnego. Ta zabawa słowem, zabawą warsztatem, sięganie pełnymi garściami po obszerny bagaż słownictwa, powiedzmy, czy środków ekspresji zapewnia też lepsze zrozumienie dla samego siebie. Dlatego, że nierzadko w myślach nawet nie, nie sięgamy po, po coś takiego, bo myśląc nie potrzebujemy ubierać tych myśli w formę tak bardzo, prawie w ogóle. Można w istocie myśleć nawet bez formy. Bez słów. Zdałem sobie z tego sprawę jakiś czas temu i to mnie w ogóle zaskoczyło wielce, że to jest możliwe. Kiedyś nawet nagrałem audycję na ten temat. To było źródło kreacji. Teraz być może dołączę gdzieś w notatkach, który to był odcinek. Ale opowiadałem tam o, o moim odkryciu, że istnieje płaszczyzna werbalizacji własnych myśli. Niezwerbalizowana. Czyli jakby że myśli istnieją zanim je, zanim je zwerbalizujesz, zanim nadasz im formę, one istnieją i co więcej, można się nimi posługiwać, budować z, nim, z nich komunikaty, bez potrzeby ubierania ich w jakąkolwiek formę, bez potrzeby ich werbalizacji. To mnie zaskoczyło, dlatego, że do tej pory myślałem, że trzeba je zwerbalizować, żeby w ogóle mówić o jakimś komunikacie, żeby w ogóle Tworzyć jakiś komunikat, jakąś wiadomość, jakiś cokolwiek, jakiś ciąg myślowy, proces, wyobrażenie. Podczas kiedy, któregoś razu zdałem sobie sprawę, że nie. Że tam pod słowami w cudzysłowie istnieje warstwa, która jest całkowicie autonomiczna i doskonale radzi sobie bez nich. Można to wyczuć i można z tym operować. Ja sobie z tego sprawę tylko dlatego, że używałem tego sposobu wyrażania siebie bez słów. Często w moim życiu, w moich modlitwach afirmacyjnych, tak to nazywam, ale i nie tylko afirmacyjnych, po prostu w moich takich rozmowach z Bogiem. w rozmowach z Wszechświatem używałem nierzadko formy bez słów, zdając sobie sprawę z tego, że komunikat istnieje. Ja go czuję, wiem co znaczy. Chociaż wiem, że jeszcze go w słowa nie ubrałem, ale ja wiem, że on tam jest, wiem o czym jest, wiem co znaczy, wiem z czego się składa. Hmm. To było dla mnie mimo wszystko zaskakujące i nadal jest fascynujące. Hmm. Więc kwestia tego cytatu, który przytoczyłem, czy cytatu z Virginia Woolf o tej cieniusieńkiej, o słońce pomiędzy słowami a myślami, Praktykowanie tego może pomóc również w lepszym rozumieniu siebie, dlatego że w myślach możesz nie potrzebować formy, ale faktem ubocznym braku tego może być to, że, że nie, nie wmyślisz się tak w siebie, jakbyś mógł, że tak powiem. czyli jakby potrzeba pobawienia się warsztatem, żeby jak najlepiej coś wyrazić, może innymi słowy sprawić, że bardziej zgłębisz jakiś temat, niż gdybyś tylko myślał o nim. Bez słów choćby. To w tym ujęciu słowa, czy, czy jakby język, słownictwo, warsztat ekspresji, środki ekspresji stanowią pretekst. Dobry pretekst, narzędzie, do stymulacji naszych procesów myślowo-poznawczych. Czyli do zgłębiania siebie, do zgłębiania własnych myśli, żebyśmy, żebyśmy decydowali, co jest bardziej precyzyjne, co jest bardziej trafne, co nas bardziej określa, lepiej niż coś innego. Dzięki temu Dzięki poznawaniu warsztatów, podejmowaniu takich wyborów, zastanowieniu się uprzednim nad tym, poznajemy lepiej siebie, lepiej niż na pewnym standardowym poziomie. A dobrze, myślę, jest poznawać siebie lepiej, coraz lepiej, coraz bardziej. To nam daje pewną przewagę kto by pomyślał, że jest jak najbardziej możliwe żyć ze sobą samym i w sporej mierze siebie nie znać. zając sobie z tego sprawę wówczas, kiedy stykamy się z szerszymi środkami ekspresji i wtedy możemy stwierdzić, że o, jednak nie jesteśmy tym, tylko jesteśmy czymś innym. Czymś więcej, albo czymś bardziej sprecyzowanym. To jest to, a nie do końca coś innego. To jest właśnie to: precyzja, samopoznanie, zgłębianie siebie i słowa jako stymulator, warsztat jako stymulator. Stąd też ten cytat jest dla mnie istotny. A wracając do Virginii i do Marcela Proust'a. Do tych autorów, którzy. Pisali w strumieniu świadomości. Jeżeli chodzi o Marcela Prousta, to on już napisał grubsze książki. On napisał całą serię. Um, bodajże siedem tomów. W którymś momencie zamknął się w swoim domu i pisał. Pisał, pisał, pisał coś w rodzaju takiego spojrzenia wstecz w swoje życie, ale właśnie strumieniem świadomości. Co ciekawe na temat tego cyklu prawda, w poszukiwaniu straconego czasu, taki zresztą tytuł chyba, um, a może i nie, nie wiem, jaki tytuł jest nadany całemu cyklowi. Różne tomy mają różne tytuły, um, w każdym razie ciekawe jest to, że on niestety nie skończył pisać. Wcześniej niestety opuścił ten świat, ale zdążył to tym tomów stworzyć. I jako czytelnicy moim zdaniem nie odczujemy tego, że nie skończył, gdyż strumień świadomości nie odczuwa się na zasadzie początka, środka i końca. Niemniej jednak warto to wiedzieć jako ciekawostkę, że to jest praca nieskończona. Hmm. Jeżeli chodzi o tytuły poszczególnych tomów, to o ile pamiętam dobrze, jeden z tomów ma taki tytuł, który mnie urzekł w cieniu zakwitujących, w cieniu zakwitujących dziewcząt. Hm. Ten cykl Marcela Prosta czytał mi się dobrze generalnie. Przy czym, jak się zastanawiałem nad tym, nie tak dawno temu, czy nie wrócić do niego, nie odświeżyć sobie, to stwierdziłem, że nie, gdyż wibracyjnie też mi to nie za bardzo odpowiada. To nie jest to samo, co Ulises, bo Marcel to nie jest taka marność, tak bym tego nie nazwał, ale dominuje tam za to melancholia, tak jakby brzegu, w moim odczuciu. Taka melancholia, nostalgia. i A może mi się tylko wydaje, może po prostu wcale tak nie jest. i Tylko to zapamiętałem. W każdym razie, jak nie tak dawno temu zastanawiałem się nad tym, czy wrócić, czy, czy odświeżyć sobie Marcela jeszcze raz, tym razem w jakiejś tam formie audio, to stwierdziłem, że jednak tego nie zrobię. Ale jak teraz o tym opowiadam, to nie mam już takiej pewności, czy jednak bym nie dał temu szansy, sięgając chociaż po pierwszy tom i sprawdzając, jak mi się tego będzie słuchało. W każdym razie zapoznałem się z marszałem i wówczas, kiedy to robiłem, kiedyś tam, to było dla mnie w porządku. To nie była dla mnie która trudna ja zaznaczam to dlatego, że intrygowało mnie, dlaczego część osób nazywa to trudną lekturą. Ale dzisiaj wiem, że bardziej to wynika z faktu, iż um, strumień świadomości jako taki jest dla części osób trudną lekturą. Dla części osób książka, która nie zachowuje się jak książka jest konsternująca, co najmniej konsternująca. A książka pisana strumieniem świadomości to jest właśnie taka książka, która, jak gdyby nie zachowuje się jak każda inna książka, nie spełnia naszych książkowych stereotypowych oczekiwań. Zachowuje się bardziej jak przekaz telepatyczny, jakbyśmy byli teleportowani w czyjś umysł i na żywo doświadczali czyichś czy procesów myślowych. Stąd strumień świadomości. Marcel Proust i jego 7 tomów. Jeszcze inna ciekawostka, taki smaczek dotyczący Marcela i tego strumienia rozłożonego na ów tomów 7. To, że został marcel zakranizowany. Jeden z tomów że został zakranizowany. I kiedyś oglądałem ten film na Hallmarku. Czy on ma tytuł w poszukiwaniu straconego czasu? Czy inny? Nie wiem. Albo miał taki tytuł, albo miał tytuł w stronę Swan, co też jest chyba jednym tytułu, też jest chyba tytułem jedny, jednego z tomów. W każdym razie film był strasznie, strasznie nudny. W przeciwieństwie do książki, którą czytało mi się w porządku, film był dla mnie doświadczeniem ciężkim. Niemniej jednak ciekawie wiedzieć, że ktoś zekranizował Marcela. Kto wie, być może nawet jest, istnieje więcej niż jedna ekranizacja. Hmm. Więc jeżeli chodzi o strumień świadomości... Wspominałem już o Ulisesie, który jednak okazał się nie być w guście. Niemniej warto wiedzieć, że no tam już w ogóle cegiełka ponad tysiąc, być może nawet stron. To też nie są jedyni, tak jak mówiłem, autorzy gdzieś tam można odnaleźć na Wikipedii i innych Którzy praktykowali tą formę ekspresji. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to będzie przede wszystkim Virginia Woolf i Marcel Proust. A może nade wszystko Marcel, gdyż to jednak cienkie książeczki Virginii bardzo skromnie wykładają na tle siedmiu opasłych tomisk Marcela. W każdym razie myślę, że to będzie wszystko, co chciałbym powiedzieć na temat strumienia świadomości, jako takiej literackiej ciekawostki w dzisiejszym rozdziale MOLIUM. Audycji dla wielbicieli dobrej lektury, MOLI książkowych, dla wszystkich, którzy podobnie jak ja uwielbiają czytać, słuchać audiobooków Hmm. tym samym myślę, że zakończę dzisiejszy rozdział, dziękując Tobie za czas i uwagę spędzony ze mną dzisiaj oraz zapraszając do odsłuchania kolejnych rozdziałów MOLIUM. Mówił TJ.